Objawienie świętego Jana, rozdział dziewiąty I zatrąbił piąty anioł, i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni odchłani. I otworzyła studnię odchłani, i wystąpił dym ze studni, jak dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce, i powietrze od dymu studni. I z dymu wyszły szarańcze na ziemię, i dano im moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I życzono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale samym tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. I dano im, żeby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. I ból ich, jak ból ukłucia skorpiona, gdy człowieka ukąsi. I w one dni szukać będą ludzie śmierci i nie znajdą jej. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze. I z kształtu swego szarańcze były podobne do koni przygotowanych na wojnę. I na głowach ich były jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie. I miały włosy jak włosy niewieście i zęby ich były jak u lwów. I miały pancerze jakby pancerze żelazne i szum skrzydeł ich jak stuk wozów, gdy wiele koni biegnie na wojnę. I ogony miały podobne jak u skorpionów i żądła były w ogonach ich, których była moc szkodzić ludziom przez pięć miesięcy. I miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku ma na imię Apolion. Jedno biada przeszło, oto idą jeszcze dwa inne biada po tamtym. I zatrąbił anioł szósty i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed Bogiem. Mówiący szóstemu aniołowi, który miał trąbę, rozwiąż czterech aniołów związanych u wielkiej rzeki Eufrat. I rozwiązani zostali czterej aniołowie, przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. I liczba wojska jezdnego była dwadzieścia tysięcy razy dziesięć tysięcy i słyszałem liczbę jego. I w widzeniu widziałem także konie, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli pancerze ogniste, hiacyntowe i koloru siarki. A głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodził ogień i dym i siarka. Od tych trzech plag zabita została trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z pysków ich. Albowiem moc ich jest w pyskach ich. I w ogonach ich, bo ogony ich do wężów są podobne, mając głowy, którymi szkodzą. I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie upamiętali się w uczynkach rąk swoich i kłaniali się demonom bożkom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie upamiętali się ani w zabójstwach swoich, ani w czarach swoich, ani we wszeteczeństwach swoich, ani w złodziejstwach swoich.